Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną ponownie Michał, komisarz Sef Ogrodowicz. Czołem, Sef! Witam Cię, Jerry i witam serdecznie naszych słuchaczy. Ostatnio rozmawialiśmy o y, balerinie, czyli filmie z uniwersum Johna Wicka. A dziś postanowiliśmy trochę pogadać o innej produkcji, ale także z wielkiego uniwersum, tylko o dłuższych tradycjach niż John Wick, bo wybraliśmy się wspólnie, oczywiście każdy w swoim mieście, ale wspólnie w tym sensie, że premierowo na nowy park jurajski zatytułowany w oryginale Rebeards, po polsku Odrodzenie, który jest już bodajże siódmą odsłoną w wielkiej franczyzie parku jurajskiego tej kinowej, no bo oczywiście mamy też seriale animowane chociażby i inne tam rzeczy, więc to już na razie tego nie tykajmy. No i to miał być film, który po tej trylogii Jurassic World będzie takim nowym otwarciem na swój sposób, jakimś takim sequelem, ale standalone, No jak to wyszło, no to zaraz sobie o tym pogadamy. Ale jak cię mam, Sef, tutaj na pokładzie, no to muszę cię zapytać, jak to z tobą w ogóle jest, jeżeli chodzi o Park Jurajski. Ty jesteś fanem tej serii, nie wiem, uznajesz tylko <głosy> <głosy> pierwsze dwa na przykład, a, a późniejszych już nie, jak co niektórzy. Czy widziałeś tą nową trylogię właśnie, jak ją oceniasz? No jak, jak podchodzisz po to prostu znaczy... do tej marki? To je... Ja będę tą osobą, która zostanie znienawidzona zapewnie przez wszystkich słuchaczy, niezależnie jak kto dzieli się głosami, ponieważ ja jako osoba rocznik, nie, jako osoba 92 rocznik, czyli teoretycznie osoba, która no, powinna za dzieciaka ten park jurajski łykać bez problemu. Pierwszy raz, pierwszy Park Urajski, tak w całkowicie, tak od początku do końca, nie pomijam jakieś pojedyncze sceny, widziałem dopiero może jakoś po studiach, jakoś mając 25 i plus lat. E ja nie jestem fanem Parku Jurajskiego ogólnie. Znaczy się rozumiem i doceniam znaczenie, istotność e, pierwszej części dla mm. jej wpływu na e, efekty specjalne, na sposób opowiadania historii I, i jakby absolutnie nie kłócę się z tym, że to jest kultowy film tak jak przy Johnny Wicku, zastanawialiśmy się ostatnio przy balerinie, czy John Wick jest już kultowy, no to Park Jurajski jest szczególnie ta pierwsza część mm -hmm. e, jakby doceniam to, jasne, ale nigdy ten film do mnie nie trafił Nigdy jakoś powiedzmy te dinozaury nie, nie jarały mnie w jakiś sposób i powiem tak, pierwszy doceniam, bo jest klasykiem i jest w porządku, drugi jest dla mnie absolutną jakimś dziwolągiem, e, przykładem tego, że no czasami sequelę to trzeba pomyśleć zanim się zrobi, potem jest trzeci park który jest dla mnie ok ale wiele z niego nie pamiętam, no i potem jest ta trylogia... Em, powiedzmy bliźniacza, ja to trochę nazywam do sequeli Gwiezdnowojennych, bo Jurassic World to jest ten sam rok, co Przebudzenie Mocy, 2015. I to jest taka trylogia, która, którą obejrzałem. Wiem, że jest i koniec. Jakby u mnie nie działał w ogóle ten aspekt nostalgiczny, nazwijmy to w ten mm -hmm. sposób, więc ja te filmy obejrzałem gdzieś tam później po ich premierach, jak już po wychodziły. Zapomniałem dosyć mocno i, i, I tyle. I powiem szczerze, że ten Jurassic World odrodzenie, ten taki soft reboot trochę zapowiadany, pewnego rodzaju nowe otwarcie, ale nie do końca, było dla mnie trochę perspektywiczne z, tej, z tego powodu, że okej, okay, może posprzątamy trochę, może to w pewien sposób ogarniemy i spróbujemy pójść w nieco innym kierunku, więc a nie jest, znaczy ja nie jestem absolutnie przeciwko parkom jurajskim, ale też nie jest to jakaś franczyza, która z miejsca od razu lecę do kina, bo jest, tylko raczej na zasadzie, no, jako element znaczącej franczyzy w historii kina, więc trzeba trzeba się z tym moim zdaniem zapoznać. No to ja trochę mam inną perspektywę ci powiem, ale to dlatego, że ja właśnie byłem na pierwszym Parku Jurajskim w kinie za dzieciaka i no na mnie zrobił wtedy duże wrażenie i też pamiętam, że krótko po tym też czytałem książkę Crichtona, która była podstawą dla tego filmu i to był taki moment wiesz, jak ja miałem naście lat dosyć formacyjny i mm -hmm, przez mm -hmm. to mam właśnie duży walor taki sentymentalny do, do tej marki, tym bardziej, że ja na przykład dwójkę bardzo lubię. Ja wiem, że ona <laughs> przez wielu jest mocno krytykowana, no bo no, ona jest specyficzna, a z kolei interesujące jest dla mnie i, i, i też jestem bardzo ciekaw jak oceniasz z tej perspektywy właśnie ten nowy film, to zaraz sobie o tym pogadamy że dosyć ciepło się wypowiadasz o trójce, no bo trójka to była, tak naprawdę mam wrażenie, ta taka pierwsza duża rysa, bo ten film chociaż jest w porządku, to on się jakoś tak dobrze nie sprzedał i to jest chyba jeden z dwóch parku, parków jurajskich, których ja w kinie nie widziałem, bo mhm. akurat u mnie się tak śmiesznie złożyło, że ja, wiesz, jakoś nie miałem nie wiem, wielkiego parcia na tę nową trylogię, na ten pierwszy park jurajski się wybrałem do kina, ale później y, moje dzieciaki się wkręciły. Kiedyś im no tak, wiesz, tak. Park Jurajski pierwszy i już poszło, obejrzeliśmy wszystkie już na ten, te kolejne, żeśmy chodzili do kina, więc ja wiedziałem, że w perspektywie też na ten nowy film dotrę, ale w sumie ja miałem dosyć podobne oczekiwania jak ty, w tym sensie, że no spoko, że tam mieliśmy trylogię, tylko ja w ogóle jestem zdania, że życzyłbym sobie, czy takie jest moje oczekiwanie w stosunku do tego takiego kina blockbusterowego, że te uniwersa spoko, ale ja bym więcej chciał takich filmów niezależnych, nie, na zasadzie... Pojedynczych. Tak, pojedynczych, dokładnie, nie, że wiesz, że yy, ja rozumiem i kupuję marketingowo i, i księgowo, że po prostu uniwersa yy, kontynuacje i tak dalej, to, to się dobrze sprzedaje, ludzie tego chcą, to jest łatwiejsze w marketingu, można mieć, nie wiem, efekty skali oszczędności. Mm -hmm, Totalnie mm -hmm. to kupuję, ale wolałbym, żeby właśnie mniej się skupiać na takich długich, quasi serialowych tasiemcach, a raczej robić coś, co, nie wiem, próbowano w Gwiezdnych Wojnach, jak, jak były te historie, nie? Czyli takie mm, pojedyncze tak, historie. Tak, tak. I trochę miałem, szczerze mówiąc, takie oczekiwanie względem tego filmu, że, że być może teraz dla odmiany po, po tych niejako dwóch trylogiach dostaniemy po prostu film w świecie, ale, ale inne, no bo to też dawało jakieś określone możliwości, żeby zrobić może coś innego. No a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo za Park, Park Jurajski odpowiada z jednej strony David Cap, który jest scenarzystą. No o nim mówiliśmy chociażby przy ostatnim Indianie Jonesie, no to jest scenarzysta z ogromnym dorobkiem mhm. i z wieloma ikonicznymi scenariuszami na koncie, a za kamerą stoi Gareth Edwards, czyli człowiek, który też teoretycznie wydawał się być gościem bardzo dobrym do tej roboty, no bo on ma za sobą Monsters i Godzilla, czyli dwa filmy o jakby tego nie brać w wielkich potworach, no, a później pracował i, i przy Gwiezdnych Wojnach, i y, później zrobił swojego tego autorskiego kreatora, którego ja przyznam się szczerze nie oglądałem. No, ale dla ciebie to był magnes, y, też dla tego filmu, czy, czy z jakąś, nie wiem, nieufnością może do Edwarda podchodziłeś? Wiesz co ci powiem? E, znaczy, e, ja t, tak, tak po ludzku trochę, Gareta Edwarda, jest mi szkoda, bo on przede wszystkim wypłynął, czy pokazał się właśnie ten jako monster, ta strefa X, ale później Godzilla, no i później pojawił się oczywiście Włot 1, czyli Gwiezdna wojnę I, i wiemy wystarczy chociaż trochę poczytać, wiedzieć, że no to nie jest do końca jego film, tak Tony Gilroy przychodzący, ratujący dzień na planie tego filmu i tak dalej no ale w jakiś sposób film się udał powiedzmy i wyszedł. Creator widziałem, udało mi się nawet widzieć w kinie mhm. i to jest znów kolejny przykład tego, że jest jakiś pomysł, jest jakieś założenie, ale film jakkolwiek reżysersko jest, jest w porządku. Wizualizacje, pokazanie, ukazanie świata i to co wiele osób zwracało uwagę, czyli patrzcie robimy naprawdę dobrze wyglądający blockbuster za powiedzmy 100-150 milionów, czyli za połowę tego co zazwyczaj i to było chwalone, no problem jest tylko taki, że tam niestety scenariusz szczególnie pod koniec tego filmu siadał i, i jakby mam trochę wrażenie, że Gareth Edwards potrafi coś zrobić ale nie ma szczęścia do materiału źródłowego, jeśli tak to można powiedzieć i, i tro, trochę jest mi szkoda nie uprzedzając tego co, co, co, co mamy, co, jakie będzie moje wrażenie o tym filmie, ale całkowicie teraz, kiedy powiedziałeś, że David Cobb jest odpowiedzialny za scenariusz co oczywiście jest prawdą, zaglądam sobie do niego. I tak, rację, ja, on napisał czy był współodpowiedzialny za artefakt przeznaczenia, ale jednocześnie w tym roku e, wyszedł w, e, w Polsce również film po angielsku Blackback, w wersji polskiej to są szpiedzy, którego mhm. też był scenarzystą i który jest niedorzecznie dobrym a filmem Szpiegowski. A to jest znaczy, taki oldschoolowy chyba Szpiegowski tak, film, z tego co to pamiętam. Jest film tak, film Szpiegowski, który dzieje się powiedzmy dosłownie w pięciu, sześciu lokacjach, gdzie cała akcja skupia się na dialogach, no właśnie na scenariuszu. I on jest bardzo dobry. On jest, on jest rewelacyjny, świetny i już trochę uprzedzając moje, moje wrażenia, jestem zafascynowany, że ta sama osoba napisała z jednej strony szpiegów, a z drugiej strony nasze dzisiejsze omawiane odrodzenie. Więc powiem tak, twórcy jakby ok, Gareth Edwards w porządku, ale trochę ciągnie się za nim taka łatka niezłego reżysera moim zdaniem, tylko po prostu człowieka, który ma problemy z materiałem źródłowym. A z drugiej strony David Cobb, który No, nie będę kłamał yy, Mimo wszystko szpiedzy Napawają mi optymizmem, więc do, można, powiedzieć, można było założyć, że Okej, okay, będzie jednak e, Będzie w jakiś sposób lepiej Znaczy ja z Edwardsem to mam trochę tak Że on mi przypomina Nila Blomkampa, który wybił się też takim niszowym filmem jak District 9, tak jak Monsters mm -hmm. w przypadku Edwardsa. Później zrobił duży film w jeden i drugi, jeden Elysium, drugi Godzilla. A później, no to ja mam wrażenie, że właśnie jest trochę tak, że jeden i drugi dostali łatkę twórcy, który, którzy potrafi Potrafią wykreować świat, mm -hmm. potrafią świetnie operować nie wiem, warstwą wizualną, mają zmysł w tym kontekście do materii filmowej, czy do jakiejś estetyki budowy świata, nie wiem, scenografii, wykorzystywania oświetlenia i tak dalej, tak dalej, ale trochę mają problem z samymi historiami, bo właśnie ja na kreatora ostatecznie się nie skusiłem, bo dokładnie też takie opinie, jak ty tutaj przytoczyłeś przed chwilą, słyszałem, że to jest film tyle ładny i dosyć efektowny, no co scenariuszowo nie do końca dowożący. No więc ja trochę tak stwierdziłem, że z otwartą głową podchodzę, ale, ale no nie nie wiem tak naprawdę co tutaj dostaniemy. No i przechodząc do tego filmu, no to wypadałoby streścić Fabułę, tak żeby zarysować, na ile to faktycznie jest, nie wiem, jakaś kontynuacja, a na ile to jest zupełnie nowa historia. Pokusiłbyś się o streszczenie fabuły? Tak. Cała akcja dzieje się nadal cały czas w naszym świecie, rozpoczętym przez nową trilogię Jurassic World, ponieważ dokładnie rzecz ujmując, kilka, kilkanaście lat po upadku tak naprawdę biznesu e, dinozaurowego jeśli tak to można powiedzieć po wydarzeniach z Dominion e, mamy zlecenie, ponieważ Scarlett Johansson jako główna nasza bohaterka jest najemniczką, która otrzymuje zadanie od mega... E, Farmaceutycznej korporacji zdobycia próbek DNA od trzech największych dinozaurów na jednej z ostatnich wysep, wysp na świecie, która znajduje się na równiku, żeby zdobyć ten materiał genetyczny, bo jest on potrzebny do leków na, nazwijmy to zawały serca, bo to jest tak bardzo ogólnikowo w filmie powiedziane które wydłużą życie i w ogóle będą cudowne, relacyjne. No i tak naprawdę Scarlett Johansson zbiera ekipę w postaci e, doktora Henry'ego Lumisa, który jest jednym z ostatnich specjalistów e, od dinozaurów, ponieważ generalnie cały film zakłada nam, że e, mimo wszystko moda w pewien sposób na dinozaury przeminęła, one same wyginęły poza tymi pojedynczymi lokacjami, gdzie jest ciepło, w dużym skrócie. Dołącza do niej również, czy też jest leceniodawca, czyli Martin Krebs, czyli przedstawiciel tejże farmaceutycznej korporacji, jak i również cała ekipa jej przyjaciół najemników z Duncanem Kincaidem w roli głównej, że tak powiem, czyli Marshal Ali. I nasza, nasza ekipa przybywa na wyspę, która była placówką naukowo-badawczo-rozwojową nad nowymi, kolejnymi dinozaurami, ponieważ oczywiście wątek powtarzający się, czyli e, Stare dinozaury są już fopa, już są nudne, więc trzeba wymyślać kolejne nowe. To już mieliśmy w poprzednich filmach. No i ta, yy, ta wyspa jest celem nie tyle polowania, co próby zdobycia właśnie tych próbek DNA, no i nasi bohaterowie postanawiają to zdobyć, troszeczkę w stylu Pokémonów, ponieważ okazuje się, że muszą sięgnąć po największego dinozaura wodnego, lądowego i powietrznego. Tak, a po drodze napotykają rodzinkę, yy, no która tak, się jeszcze... na, napatoczyła po jakimś wypadku na, na morzu i, i te dwie ekipy się przecinają w pobliżu wyspy, nie? Yy, trochę, trochę że zapomniałem o tej rodzice, rzeczywiście. Muszę, muszę to powiedzieć. No dobrze, ale y, ja, ja muszę to powiedzieć. Ja, ja muszę, to już troszeczkę zapowiadałem. Ja nie jestem fanem tego filmu, ani trochę. I, I już na poziomie scenariusza i samego zarysu fabularnego, bo jeżeli ktoś z naszych słuchaczy teraz ma trochę wrażenie, że tak bełkocze, jeżeli chodzi o tej fabule, to w dużym skrócie, jeżeli widzieliście jakikolwiek poprzedni film z Jurassic Park poza pierwszym, to, to widzieliście ten film. To jest, to jest tak bardzo déjà vu, to jest tak bardzo wtórne motywy, że nie mamy tutaj moim zdaniem nic nowego, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o relacje, o pewnego rodzaju problemy czy konflikty między bohaterami. Jakby naprawdę, ja nie mówię, że jakby... Kiedy mówiłem na początku, że trochę chciałem jakieś nowe otwarcie, spróbowanie czegoś nowego, czegoś innego, to tego nie ma tutaj. Moim zdaniem dostajemy tutaj bardzo bezpieczne, bardzo standardowe kolejną historię z dinozaurami, czyli ludzie próbują coś wziąć od dinozaurów i jednocześnie nie zostać zjedzony. I to jest dla mnie strasznie wtórne. No ty dotknąłeś od razu sedna problemu, który ja mam z tym filmem, czyli jego zachowawczość. bo ja się przyznam, że na poziomie zarysu fabularnego i też trailerów, jak tam na przykład mieliśmy te sceny z jakimiś pterodaktylami czy jakąś pochodną dinozaura znowu latającego, no to ja miałem bardzo silny vibe trójki. I Aha. przez to, że jeszcze mamy właśnie ten wątek rodzinny, w trójce też był wątek rodzinny, to ja od któregoś momentu bardzo mocno miałem poczucie, że my po prostu powtarzamy takie powtórzenie z różnicą w stosunku do trójki dostajemy. I dla mnie podstawowa wada tego filmu to jest właśnie jego taka, takie bezpieczeństwo i to, że ja się spodziewałem, że my pójdziemy trochę w innym kierunku może, a my dostajemy taki wydestylowany, letni, familijny, bo to też jest bardzo ważne, taki familijny, tak, tak. moralizatorski blockbuster, który faktycznie ma momenty, jest ładnie nakręcony, lokacje są ładne, są tutaj fajne sceny i znów tutaj to, co Edwards potrafi robić, nie wiem, takie sceny, gdzie się trochę bawi oświetleniem, jak mamy naszego wielkiego mutanta, który już na początku jest mhm. przedstawiony, czyli jakiś tam ten d który tak. wygląda jak jakiś pomiot obcego, tak naprawdę, czy, czy jakby, nie wiem, skrzyżować się tyranozaura z ksenomorfem. Znaczy, to jest tak naprawdę większy brat y, obcego z czwartej części, obcego. Jakby serio, to jest to jest po prostu... Ja, ja czytałem przed filmem, jakie były... Przepraszam, że te, te, tego wtrącę, ale to nie, nie, nie, powiedzieć... Mów. Bo ja, ja, ja słyszałem opinie mówiące, że ten finałowy pojedynek, to znaczy w cudzysłowie pojedynek, czy konfrontacja z tym naszym głównym direksem jest rozczarowująca, no ale nie spodziewałem się, że to jest aż tak y, słabe, bo on jest... On już jest po prostu obleśny, on jest, on jest paskudny. Ja się naprawdę zastanawiam, jak on miałby <laughs> Być sprzedawany jako, par, jako element y, atrakcji parku rozrywki. Jakby, no, no naprawdę, on jest, on jest brzydki. On nie jest w żaden sposób charyzmatyczny. I nawet ten T-Rex, który pojawia nam się w czasie tego filmu jest może stary, jest może klasyczny, ale działa, w jakiś sposób funkcjonuje. A ci wiesz, to to, że ty, ty mówisz, jak, jak on miał być pokazywany, no ja myślę, że on właśnie nie miał być pokazywany. No myślę, że on, on, on był po prostu wypadkiem przy pracy, który się wymknął spod kontroli i, i spoko. Natomiast właśnie dla mnie tu, naprawdę sedno problemu jest to, że tu jest za mało nowości, że nawet mhm. jeżeli niekoniecznie oglądaliście jakieś parki to w ogóle to są wszystkie schematy rodem z kina przygodowego, cała ta relacja rodzinna z nieogarniętym chłopakiem córki, które najpierw ma kosę statusem, a później stopniowo tak. się do siebie przekonują, nie starsza siostra i, i młodsze rodzeństwo, to jak, w jaką relację wchodzi, wchodzi ta grupa z naszymi najemnikami, to z jednej strony, z drugiej strony też te relacje najemników, niby ludzi z najtwardszej skały wykutych, no bo tam mamy odniesienia do jakichś misji wojennych, infiltracji tak, w tak. Afryce. Nie wiem, w Sudanie, gdzieś tam jeszcze indziej, a z drugiej strony no to wszystko, szczególnie właśnie jak się patrzy na Zorę Bennett i Kincaida, czyli na Scarlett Johansson i Marszara Aliego, no to, to są tacy ludzie o złotym sercu, niczym jacyś tacy współcześni piraci bardziej. I, i to jest cała ta relacja na linii Zora Bennett, dr Henry Lumis, to też, to jest wszystko tak szkolne, nie? Ten, ten mhm. główny z wall, ten Martin Krebs, który jest takim po prostu złolem wyciętym po prostu z dziesiątek filmów to, to, to jest jakby dla mnie największy problem, dlatego, że ja ci powiem, że nawet z podobną fabułą, czyli po prostu, że musimy dokonać ponownie infiltracji terenu skażonego przez skażonego, no, zamieszkałego przez dinozaury, mm -hmm. ja mam wrażenie, że dałoby się wykręcić dużo więcej, tylko to by wymagało odwagi, nie wiem, pójścia na przykład bardziej w jakiś horror, albo w jakiś taki monster mówi, ale właśnie w zupełnie innym klimacie, nie? A tutaj to jest wszystko takie letnie takie żeby dzieciaki się za bardzo nie przestraszyły żeby też dostały ten morał, że tu się wspieramy, tu też do, dla dobra ludzkości nie korporacje Aha. złe tutaj oddajmy wyniki badań całemu światu, to, to jest takie wszystko słodko, naiwno Ym, lukierkowate, Biesz. że, że to, to mnie aż zdziwiło, nie? bo jednak <laughs> miałem wrażenie, że o tej poprzedniej trylogii można było różne rzeczy mówić i ona miała Wiele problemów, na które cierpią te współczesne blockbustery, no ale ja tam czułem, że oni przynajmniej próbowali fabularnie pchnąć to na jakieś trochę nowe tory, trochę tak, tam się tak, pobawić, tak, tak. trochę poeksperymentować, a tutaj zrobili taki krok wstecz, ale, ale aż za bardzo, nie? Trochę ten film fabularnie to mógłby naprawdę, nie wiem, powstać 30 lat temu i nikt nie powinien być zdziwiony. To znaczy, powiem Ci tak, że no praktycznie wszystkie jakieś rozwiązania fabularne, które się dostajemy są... Są trochę napisane na zasadzie pierwszy pomysł, jaki przychodzi do głowy. I właśnie tu są takie dwie rzeczy, które... Jedna jest pierdołą, bo na samym początku widzimy, dlaczego doszło do e, zniszczenia tej placówki na tej, na, na, na, na tej wyspie. Mhm. Pa papierek od Snickersa. Jakby naprawdę <śmiech> motyw z roz roztargnionym naukowcem, który nie przestrzega ze przepisów BHP, i jakby on, on jeszcze tego on, on jeszcze tego stinkersa je na oczach wszystkich i jakby nikt mu nie zwraca uwagi i akurat ten papierek trafia do przewodu wentylacyjnego i akurat jeden przewód wentylacyjny niszczy wszystko i tak dalej, i tak dalej. Jezus, to, było, to już był ten moment, gdzie ja wiedziałem, że robi się kiepsko, ale z drugiej strony to, to co mówisz, te relacje międzyrodzinne, te pomysły, te naprawdę... W, nie wiem, w jakichś 90% wiedziałem, co się wydarzy następne, kto zginie w jakiej kolejności, mhm. bo, no, tak musi być. I, i, I cały wątek, szczególnie ten korporacyjny, jest jest oparty na trzech scenach. Na zasadzie, a wiesz o tym, Scarlett, że możemy, mo że te badania naukowe, to mogą posłużyć wszystkim ludziom, a nie tylko korporacją. Ale ja nie dostanę kasy. No, tak, rzeczywiście. Druga scena, o kurde, ale... Komu mielibyśmy przekazać te naukowe badania? No wszystkim, ale ja nie zarobię kasy. No nie zarobisz kasy. Trzecia scena, <śmiech> przekażmy to wszystkim. Koniec filmu. No jakby, Jezus, to jest tak łopatologicznie jakby Bez nawet jakiegoś wysiłku intelektualnego bym powiedział. I tutaj właśnie chcę przejść do tego, co ty mówiłeś, że gdyby to podejść inaczej horrorowo. Bo ja oglądając ten film byłem, miałem trochę wrażenie, że twórcy do pewnego stopnia bardzo lubią aliena. Bo mhm. po pierwsze to, co wspominałem, D-Rex no, wygląda trochę jak, jak T-Rex jak, jak ugrysiony przez ksenomorfa. Ale, na przykład ten nasz Martin Krebs, który jest tym po ja przez cały film byłem święcie przekonany, że widzę naszego korpo Zwolla z drugiego aliena. Mhm. To jest ten sam koleś, który mówi, nie, nie, my spoko, tam tylko badania naukowe, a oczywiście okazuje się, że za tym stoi coś więcej itd. i tak dalej. Momenty, gdzie na przykład nasi bohaterowie pod koniec przekradają się gdzieś pod tymi, e, tymi jakimiś e, odpływowymi kanałami, tak? Oczywiście jest scena jak w pierwszym parku jurajskim, gdzie mamy naszych bohaterów chowających się za jakimiś metalowymi rzeczami i odbicia e, i nie mamy tym razem raptorów, tylko mamy tam jakieś inne potworki z tym, ale... Ten film naprawdę by działał, gdyby nasi bohaterowie podeszli na zasadzie ok, my wchodzimy na miejsce, gdzie nie mamy żadnych szans, bo nawet sama Scarlett Johansson mówi do pewnego sens momentu sensownie, że nie bierzemy żadnej broni, no bo te największe potwory i tak nas zjedzą bez problemu, tak? I gdyby oprzeć ten film właśnie na pewnego rodzaju przekradaniu się, pewnego rodzaju horrorze, pewnego rodzaju, nie wiem, nawet dać tym bohaterom jakieś e, urządzenie trakujące, te dinozaury, coś na zasadzie alienów w dwójce, tak, żeby bać uh -huh. się tego, żeby w pewien sposób od razu nam powiedzieć jasno i otwarcie, że oni nie będą się bili z dinozaurami, tylko próbują przetrwać. Gdyby pójść w tą stronę, gdyby w pewien sposób połączyć to, to na przykład z momentami, gdzie Gareth Edwards całkiem sprawnie pokazuje. Fascynację mimo wszystko tą potęgą przyrody. Jest ta scena e, na tej łące takiej gigantycznej, tym, gdzie pogrzamy. To tak, chyba tak. spinozaury, czy. Tak, czy, czy ja, z tymi tam, winkli, w, mhm. największymi ziemnymi. I to jest nawet ładnie nakręcona scena na zasadzie, jeste, jak, jak jesteśmy mali względem piękna przyrody, olbrzymi, gigantyczności przyrody i tak dalej, dalej. I gdyby to w jakiś sposób pójść w tą stronę, bardziej horrorowo, akcyjniakowo pewnego rodzaju szacunku do tego wszystkiego to jeszcze bym zrozumiał ale nie, bo musimy wrzucić naszą rodzinkę, do której samej w sobie nie mam nic, tylko że ona jest tak stereotypowa i tak oczywista i przechodzi tak bardzo oczywiste rozwiązania, że ten goofy, ten goofy chłopak oczywiście, że jednak coś tam ma w sobie z charakteru, że ojciec nie zawsze wszystko wie najlepiej. No i oczywiście połączmy ich jeszcze z tyranozaurem, który wyleguje się, po czym próbuje ich zjeść i tak dalej. No idziemy po takich kliszach i po takich rozwiązaniach z poprzednich filmów, a z drugiej strony idziemy po wielkiej księdze znanych motywów filmowych, że nawet, nie, nawet co bardzo nie wini Gareta Edwardsa, bo tutaj nie ma z czego rzeźbić, tu nie ma czym się bawić, bo to jest już tak zużyte, zajechane motywy, że okej, okay, to bawi, to, to wygląda nawet ładnie, to wygląda w porządku, ale ale wyparowuje momentalnie po wyjściu z sali kinowej, jak dla mnie. No tak, tak. To znów bardzo celnie mówisz, że Edwards no nie miał tak naprawdę tutaj zbyt wiele pola do popisu, jeżeli chodzi o tę historię, bo ja bym to właśnie trochę rozdzielił, bo wizualnie pod kątem tego, jak to jest pokazane, to mam wrażenie, że tutaj naprawdę to się udało i jest sporo fajnych scen i sporo fajnych patentów, bo na przykład ta scena z tyranozaurem, ona może jest głupiutka, wiesz, to czy... prze przekradanie się do łodzi. Przepraszam, mm -hmm. tylko nie, może nie jest głupiutka, tylko jest taka... No, standardowa, jakby już to widzieliśmy. Już widzieliśmy bohaterów, którzy tip-top robią dookoła tyranozaura i tak dalej, i w momencie się wy, o to mi chodzi. Jakby mm -hmm. ona sama w sobie jest poprawna. O, może tak to bym tak, nazwał. o, to, to jest w ogóle słowo, słowo klucz, nie? Że tu jest wiele poprawnych rzeczy yy, i wiele takich pomysłów, yy, jak, nie, nie wiem, właśnie jest, jest, są te dinozaury w kanałach, albo yy, tak. ta scena na tej łące, yy, później nawet w końcówce yy, właśnie ta, ta walka z yy, tym Direksem. Yy, no, yy, tu naprawdę jest sporo takich scen, gdzie yy, ja widzę potencjał i kiedy byłem w kinie yy, wyglądało to ładnie yy, i, I nie miałem z tym większego problemu, no na przykład, nie wiem, też całkiem spoko są te morskie sekwencje... Tak. tak. I, I nawet nie wiem, czy tutaj to, to, to tego bym nie wyróżnił jakoś in plus w górę w stosunku do całości, bo, bo jednak to polowanie na tego morskiego dinozaura, no to, to tutaj było kilka fajnych motywów. Tylko ja mam wrażenie, że właśnie scenariuszowo tu zabrakło, nawet jak już chcieli iść właśnie w, taki, w taką historię, to zabrakło właśnie pewnego ryzyka, bo mi się wydaje, że tutaj problemem jest też to, że my to oglądamy trochę właśnie jak taki letni blockbuster do kotleta, bo tu nie ma za bardzo stawki, nie? Gdybyśmy my nie odhaczali, tak jak ty powiedziałeś, że zaraz wiesz, że wiedziałeś kto w jakiej kolejności zginie, tak faktycznie jest, tylko że wydaje mi się, że nawet pod tym kątem, gdyby inaczej to poprowadzić, gdyby nie wiem, odstrzelić kogoś z tych główniejszych bohaterów, żeby pokazać nam wieś, stawkę, czy zagrożenie na przykład, żeby ci nasi bohaterowie musieli się zmierzyć z też tą sytuacją, że, że nie wiem, że mają odstrzelonego kogoś, kto był ważny dla, dla tej drużyny, to też by to inaczej wyglądało, nie? A, a tutaj to jest takie bardzo bezpieczne, że w zasadzie my wiemy, że szybko się formułuje tam na ta, ta, nie wiem, piątka, szóstka yy, czy no licząc tą rodzinę, no to w zasadzie można powiedzieć, że tam mamy z cztery, z cztery jednostki, bo rodzinę plus tam panią doktor mhm. Kincaida i, i yy, y, Zorę Bennett i w zasadzie wiemy, że to jest teflonowa ekipa, nie? Że cokolwiek się będzie no tak, działo, tak. To, to im nic się tutaj nie stanie, co, co nawet mój młody, bo akurat wyszło tak, że ja byłem osobno, a dzieciaki były osobno bo akurat byli u dziadków i się wybrali z babcią do kina i młody, jak go pytam jak tam Park Jurajski, to mówi, że najśmieszniejsze to jest to jak próbują oszukiwać, że postać ginie po czym ze dwa razy jest tak, że postać ginie, a za chwilę jest hello, wracam nie? i wiesz, on, on ma po prostu lat nie za wiele, delikatnie rzecz ujmując i on się z tego napijał no Ta, także wiesz także to, to, jest, to jest dla mnie też pewien przykład na to, że to jest zbyt bezpieczne, nie? że jednak tutaj zabrakło takiego ryzyka i, i wiesz i, i jeżeli nie wiem, gdzieś dziesięcio latkowie już czują, że, że to jest po prostu właśnie takie, co widzieli to wielokrotnie, no to ja bym jednak oczekiwał, żeby może twórcy no, podjęli jakieś ryzyko, no tym bardziej, że no, jednak widać że siła w tej marce cały czas jest no bo y, rozmawialiśmy o balerinie y, jak z, że, że ten film nie do końca zarabia a przecież dinozaury przy budżecie 180 baniek zarobiły już 650 nie? no na, na teraz właśnie sprawdzam i jest 650 na całym świecie no więc powiedzmy do tych 700 dobije, więc to jest bardzo dobry wynik jeżeli chodzi o to z drugiej strony ja się trochę zastanawiam, bo ja, ja wiem, że moje narzekanie, ktoś na pewno odpowie w komentarzach, że ale to jest blockbuster, to jest prosta rozrywka i tak dalej. I z jednej strony mogę się zgodzić, ale po pierwsze, z, prosta rozrywka też może być oryginalna, też tak, może próbować tak, tak, pójść tak, w tak. jakiś inny sposób, ale z drugiej strony też jest jedna scena, ja wiem, że to jest strasznie pierdołowata scena, i ona musiała być, ale czy ona musiała być tak łopatologiczna? Bo jest moment, gdzie nasz pan zły korpo zostaje trochę z tyłu, bo tam, nie wiem, pije wodę czy coś tam z i zauważa, że nad nim jest zestrzelony śmigłowiec. Mhm. E, tak, śmigłowiec jakiś tam, nie wiem, wojskowych, niewojskowych. I jest e, broń. Znaczy się jest ręka kościotrupa, pilota, który tam oczywiście zginął. I on ma w, dłoń, w dłoni pistolet. I mnie najbardziej rozwala, bo w każdym innym filmie... No, no, Ja nie mówię, że jestem specjalistą od filmów, ale już trochę tego obejrzałem. I dla mnie wystarczające jest, że gdybyśmy mieli taką scenę, ujęcie, że on jest na drugim planie i nagle robimy ostrość kamery na ten pistolet to już wiemy, że on coś z tym zrobi, że on to w jakiś sposób wykorzysta. Mhm. Nie, musimy zrobić całą sekwencję, jak on bierze jakiegoś patyczka, zaczyna tam gmerać, próbuje się do tego dostać, żeby potem ten pistolet Czechowa, dosłownie pistolet, wykorzystać w finale. I jakby to jest takie, no kamanie, jakby z pełnym szacunkiem, ale no... A najmłodsi widzowie nie są chyba aż tak głupi, żeby nie połączyć tych, tych faktów. A nawet jeżeli to w finale nie będą zadawać sobie pytania, skąd on go ma. Więc, jakby. Są takie motywy, momenty, gdzie musimy w pewien sposób pokazać, czy rzeczywiście to na przykład zrobił. Nawet gdyby podkręcić trochę stawkę, bo jest moment, gdzie nasz korpoziomek poziomek nie ratuje tej dziewczyny z tej, z tej mm -hmm. rodziny ocalałych tak. i pozwala, żeby ona wpadła do wody. Musimy to pokazać na 100%, że on to na pewno zrobił. Bo na przykład może, gdyby tego nie pokazać, byłoby ciekawiej. Bo może ona sobie to, nie wiem, ubzdurała rzeczywiście i mielibyśmy przez cały film zastanawianie się, a on na końcu by się do tego, powiedzmy, przyznał, tak? No, no nie, musimy to pokazać i no jest, Ten film jest poprawny Ten film jest poprawny do bólu I jasny, i mogę się zgodzić, że są Ładnie nakręcone te rzeczy Typu na przykład wspinaczka po tej ścianie mm -hmm, z, też, Do, do tego Woda jest cudownie błyszcząca Widać rzeczywiście, że jesteśmy na e, Równiku e, Jak ma być powiedzmy mroczniej To jest mimo wszystko mroczniej Ta opuszczona placówka wygląda coś jak trochę plan Z ostatniego Aliena co oceniam na plus. Jakby rzeczywiście jest creepy, jest niepokojąco i tak dalej. Jak jest yy, na przykład zabawa z tymi flarami na końcu filmu, no to mimo, że jest ciemno, to wiemy co, gdzie jest, kto, kim jest i, i, i jakby robi to swoją robotę. Tylko co z tego, skoro za tym nie ma nic więcej jakby już pomijam, że ja w trakcie tego filmu nie pamiętałem nazw nazwi imion czy nazwisk bohaterów poszczególnych, po prostu była Scarlett Johansson, był Marshall Ali był Pan Profesor, czy tam Pan Doktor był Korpoziomek i, i rodzinka i tyle, no jakby straszne mam problem z tym filmem nie dlatego, że on jest zły ale też nie mogę powiedzieć, że on jest absolutnie dobry. Znaczy wiesz, i ja mam jeszcze jeden problem i to oczywiście też niektórzy pewnie tu mogą mi wypomnieć, że sam jestem sobie winien, ale ja jestem trochę rozczarowany, że trailery tak dużo pokazały, bo tak. na przykład z tej końcówki no to wydaje mi się, że yy, chyba wspólnie możemy powiedzieć, że nie bylibyśmy yy, tak rozczarowani tą potyczką z y, tym Direksem, gdyby nie to, że w zasadzie najfajniejsze ujęcia, czy najfajniejsze kadry z tego pojedynku znalazły się w y, trailerze. No mm -hmm. i wydaje mi się, że jednak y, to jest y, y, pewien problem, y, bo y, no, trailer on powinien działać jak magnes, ale też powinien nam dawać... Y, Coś dodatkowego, nie? No my nie powinniśmy no dochodzić tak. z kina m, na zasadzie odhaczenia kolejnych s, scen z trailera y, i tyle, tylko no, jednak powinniśmy mieć poczucie, że y, no, to była zajawka, ale tutaj jeszcze mamy dodatkowe jakieś sekwencje. No i, i tak, no naprawdę, słowo poprawność to jest to, co najlepiej go opisuje, bo ja Ci się też przyznam, że jak ja o nim myślałem po seansie, to stwierdziłem, że to jest spoko film, taki no właśnie letni blockbuster, y, ale... Y, Byłem na tyle rozczarowany, że stwierdziłem, że nawet nie byłbym w stanie go polecać, i, i też nie widzę jakoś specjalnie powodów, żeby pójść do kina, ale z drugiej strony, no, tak jak się czepiamy do tych takich wtórnych rozwiązań, fabularnych, ale to nie jest też, tak jak mówisz, właśnie jakiś taki bardzo zły film, nie? Tylko po prostu, no. Rozczarowujący w tym swoim zachow w zachowawczym trybie, nie? Ja, ja ci powiem, że on idealnie dla mnie wpasowuje się w dolną część tabeli, ale jednak takiej kategorii, ja to nazywam kategoria pociągowa. To są filmy, mm -hmm. które ogląda się w pociągu albo w samolocie na jakimś tablecie, telefonie czy coś. Że jak przyśniesz i... na 15 minut, to nic Do... się nie stanie. Nie, bo i tak nie możesz wysiąść. <śmiech> I tak te 2-3-4 godziny jedziesz, lecisz gdzieś dokądś. Więc no, szkoda ci czasu trochę w domu, tak? mimo wszystko w jakiś weekend. A tutaj i tak musisz siedzieć i, i tyle, więc no, możesz sobie obejrzeć. Też jedna rzecz, i to jest, to jest ten taki film właśnie z tej kategorii, a, a dla mnie to jest trochę szkoda, no bo Kaman to są dinozaury, tak? To są duże, ładne przestrzenie, które szczególnie powinniśmy oglądać i doceniać w kinie, tak? Mm -hmm, tak? Więc to jest ważne. Też, co jest moim zdaniem dosyć sporym problemem tego filmu, on jest... on nie jest śmieszny. Znaczy się, jest dużo scen, które teoretycznie są komediowe, ale które na zasadzie twórcy mi mówią ej, teraz jest scena komediowa, teraz się powinieneś śmiać. I na przykład jest pierwsza scena, gdzie Scarlett Johansson przychodzi tam z tym naszym kor po kolesiem do naszego pana doktora i mówi o całej tej propozycji, czy pojedziesz z nami? I on mówi, no nie wiem, muszę się zastanowić. A Scarlett dobra, dobra, to poczekamy, wiesz, bo to jest ważna okazja. I siedzą i jest taka niepokojąca, znaczy niepokojąca, jest taka niezręczna cisza, on tam wcina sobie tam jakieś draże, czy tam korsarze, czy coś w tym stylu, i po dwóch minutach, nie, dobra, to ja jedna kadra. Okej, okay, wszyscy wstają i wychodzą. Już pomijam całego naszego, nie mam nic do aktora, bo, bo widzę, że chłopak robił co mógł, ale ten Xavier, ten chłopak dziewczyny, mhm. ja rozumiem... Ja rozumiem, że współczesna młodzież jest nieogarnięta, że te zetki w ogóle nie umią pracować i w ogóle są obiboki i oni nie ogarniają powagi sytuacji itd., ale jakby Kaman, on, on, jest, on jest, taki, on jest tak bardzo przerysowany momentami, że to, to nie jest zabawne. Jakby naprawdę, gdyby to jeszcze były dobrze napisane relacje ojciec-zięć, nazwijmy go zięciem roboczo i rzeczywiście byłoby te relacje międzypokoleniowe w jakiś zabawny sposób, ale nie, one są na takiej sensie, wujasy z wąsami po prostu mówią jaka ta młodzież jest a młodzież stereotypowo mówi jacy to ci starzy ludzie są i, i to jest, ten film nie jest zabawny jakby naprawdę są, nie ma za bardzo scen, które naprawdę autentycznie mogłyby wywołać, może poza sceną y, załatwiania się w momencie kiedy dinozaury na ciebie polują no to, to jest jedyna scena, która może do pewnego stopnia jest zabawna, po, przynajmniej dla mnie. Cała reszta... <grystanie> No nie ma tutaj nic, no, naprawdę no Ale to znów wydaje mi się, że to jest pochodna tego, jak bardzo jest to familijny film. To jest taki tak, taki tak, humor, tak. Który, który, wiesz, no, nie ma nikogo specjalnie obrazić, nie ma być jakiś, e, nie wiem, taki bardziej wymagający, ja bym powiedział, nie? Bo, bo jednak, mhm. wiesz, jak mamy e, czasem humor w filmach, czy w takich blockbusterach, no to jednak, nie wiem, to są żarty jakieś sytuacyjne, słowne, jest, e, musi być trochę też różnorodnie, żeby to nie było monotonnie, a tak naprawdę no tu y, większość y, potencjalnego humoru no to się kręci wokół tego y, przyszłego, ewentualnego zięcia, no, ale to jest żart, który jest zabawny y, nie wiem, dla mnie to może na etapie tego pierwszego wyjścia jego złudki, kiedy on wychodzi taki nieogarnięty i, i mówi, ale jestem zmęczony i wraca z powrotem spać, nie? No to, to, to, to, to ten żarcik jeszcze spoko, no tylko ten żart jest powtarzany później przez cały film, no ale no. tu mówię, no to jest pokłosie określonych wyborów tak naprawdę stojących za, za całością. Znaczy, nie? wiesz co, ja to rozumiem, no bo rzeczywiście, bo to starsze pokolenie powie, a, zabawne, bo, bo, bo ci młodzi tacy dzisiaj są. A jak jest dowcip, że ten ojciec czegoś nie ogarnia, to młodzi powiedzą, a, bo ci rodzice tego nie ogarniają i tak dalej, i tak dalej. No, jakby... No tylko znów, nawet jeżeli mogę nie przepadać za poprzednimi filmami, no to nawet w tym oryginalnym parku jurajskim. Dobra, tam był Jeff Goldblum, więc to, to, to jest inny rodzaj humoru, charakteru i tak dalej. Ale też były wątki familijne, też były wątki rodzinne, nie wiem, no kurde, jakby już. Wydawało mi się, że w Jurassic World z 2015 roku ten starszy brat jest wkurzający, bo nie jest stereotypowym starszym bratem, który mm -hmm. młody nie zawraca mi gitary, ja tutaj na dziewczyny patrzę i w ogóle. A nawet on nie był tak wkurzający jak ten, ten, ten bohater z tego najnowszego filmu, bo no znów jest taki poprawny, jest taki stereotypowy. naprawdę Naprawdę ciężko jest mi patrzeć na ten film bez takiego poczucia... Przeciętności, poprawności do pewnego stopnia. Ale to o jeszcze jedną rzecz Cię zahaczę, bo wspomniałeś Goldbluma. Jak Ci się podobała ta nowa ekipa? No, bo jakby z jednej strony ta pierwsza trylogia, no czy no trylogia, można powiedzieć, wykreowała nam zestaw tych charakterystycznych postaci, które też przecież w tym ostatnim filmie, który był takim domknięciem trylogii Legacy Sequelem, w mm -hmm, zasadzie tak, tak, tak, tak, tak. znów nam się pojawiła, ale też co by nie powiedzieć o tym Jurassic World, no to yy, też yy, Chris Pratt to jest aktor, który ma pewnie tylu samo przeciwników, co zwolenników, no ale umówmy się, ten jego yy, Grady, ta postać, którą on wykrował. no to była dosyć charakterystyczna postać i jak ja mam w głowie... Jurassic World, no to, to pamiętam jednak jaką on był postacią, o jakim charakterze i tak dalej, czy tutaj widzisz potencjał, że ktoś z tej trójki głównej, czyli Zora, Kincaid i, i doktor Lumis, to, to mogą być takie postacie, które gdzieś tam będą zapamiętane, czy, czy jak w ogóle oceniasz te wiesz, występy aktorskie? Co? z szacunkiem do wszystkich aktorów, bo wiadomo, Scarlett Johansson, Marshall Ali to są nazwiska absolutnie pierwszoligowe, Jonathan Bailey to jest post-aktor, którego w ogóle za bardzo nie kojarzyłem. Ja go tylko z Bridgertonów kojarzę. No właśnie, wiem, że tam zagrał. O, może, może tak powiem. Ale kwestia jest tego typu, że ja mam trochę problem, bo oni nie mają co grać. Jakby postać grana przez Scarlett Johansson to jest taki trochę jakby najemnicy chcieli pokazać, że oni są fajnymi ludźmi. Ona jest sy sy taka... Synonim Twardej Babki, nie? Takiej. Ale, ale taka twoja ta babka, ale taka przyjaciółka, bo ona tak za bardzo najemniczką to to nie jest. I i, i, jakby, i zawsze. I ona się do wszystkich uśmiecha, jest y, y, empatyczna, zrozumiała i tak dalej, i tak dalej. Ona jest takim taki miłym najemnikiem, powiedziałbym. Marshal Ali. Problem jest taki, że jego jedyny wątek tak naprawdę to jest to, że rozwiódł się czy jest w trakcie rozwodu z żoną i ma, ma słabość do dzieci, tak? bo ma córkę i tak dalej, więc tak naprawdę cały jego charakter opiera się na tym, że trzeba chronić małą dziewczynkę z tej drugiej ekipy, natomiast Jonathan Bailey wciela się... W nerda, który wyszedł na świeże powietrze. To jest, to jest koniec jego postaci. No, no bo to jest. bo no tak, tak. O, o, o, bo ja chodzę na siłowni i na siłowni mam ściankę, i, i umiem chodzić po ścianach. No dobra, to tam, tu masz 20 razy większą ściankę. O, nie, I, i mam okulary, i nie umiem wyczuć, kiedy jeść, drażę korsarze w odpowiednim momencie. Jakby ci bohaterowie nie są charyzmatyczni. Jakby nie ma w nich nic takiego. Coś co, a na pewno, moim zdaniem nikt z nich nie ma potencjału i mam nadzieję, że nie ma takiego planu, żeby być jakimś koniem pociągowym dalszej marki, bo nie ma czego, jakby nie ma z czego tutaj rzeźbić i znów, nie dlatego, że źle grają, tylko że po prostu punkt wyjścia ich, ich, ich postaci jest taki, że e, po prostu nie ma, nie ma co tutaj się bawić. No, ja mam tutaj też podobną opinię, bo te wszystkie występy są poprawne i, i to absolutnie nie jest tak, że ja jestem w stanie się tutaj do kogoś aktorsko przyczepić, ale no po prostu ta jednowymiarowość tych postaci bardzo szkodzi tym bohaterom. Nie? że Przez to, że my w zasadzie poznajemy je w jakiejś konkretnej sytuacji, i oni wszyscy do końca są tacy sami. I, no tak. i tu nie ma tak naprawdę nie wiem, żadnej e, przemiany, e, bo, bo właśnie nawet e, to, co podkreśliłeś, to w sumie jest zabawne, że e, Zora by mogła przejść określoną przemianę, gdybyśmy my ją dostali na początku jako e, właśnie taką e, twardą najemniczkę myślącą e, pieniędzmi. A, a tak jak w sumie powiedziałaś, no, ona jest od początku taką niby najemniczką, ale taką e, pająk chwat wszystkich braci. Uśmiechnięta, yy, dorany przyłóż mhm. i tak dalej, więc yy, nawet... Jedyna jej przemiana to jest ta, co o którą opisywałem, że w trzech aktach czy w trzech dialogach nie weźmie pieniędzy, tylko przekaże yy, te badania naukowe, nie wiem, wrzuci na na 4Chana, czy, czy, czy na reddita i tyle. No jakby, i, I to jest koniec jej przemiany. Ona jest uprzejma, miła na początku i na końcu i, mhm. i, i tyle. No tak, no czyli znów zmora tego filmu, czyli poprawność. No bo ja ci powiem, że ja nie sądzę, żeby tu jakiś był plan i tak przechodząc trochę do podsumowania, bo chciałem jeszcze tak jak myślałem przed podcastem, żeby może zahaczyć o wątek muzyki, no bo to zawsze był ważny motyw w tych filmach, ale nawet muzyka poza motywem z Parku Jurajskiego powtórzonym, to, to była tak jakaś niecharakterystyczna dla mnie, że wiem, że była i, tak. i wiele nie no, jestem to, to... w stanie powiedzieć. Yy, więc no, nie wiem, zostały nam ewentualnie jakieś nawiązania czy smaczki, bo trochę, trochę tego było yy, i nie wiem jak ty to oceniasz, ale akurat pod kątem jakichś tam smaczków czy nawiązań, to wydaje mi się, że to było dosyć umiejętnie zrobione to Jak, jak to eee, oceniasz? Czy... Wiesz co, ja, jest, ja jestem troszeczkę problematyczny, bo nie, nie wyłapuję. Znaczy, nie, aż tak nie pamiętam tych poprzednich filmów, żeby tutaj znajdować dla mnie jedynym nawiązaniem, powiedzmy, to jest to, co mówiłem, czyli w tej stacji benzynowej ukrywanie się przed nowymi raptorami i bawienie się, wiesz, odbiciami lustrzanymi, mhm. odgłosami i tak dalej. To jest jedyne, co, ale to nie jest smaczek, tylko to jest po prostu nawiązanie, czy wręcz powiedziałbym kopia sceny z pierwszego filmu, więc tutaj oddaję tobie głos, bo ja aż, aż takich rzeczy nie wyłapywałem. I wiesz, tu, tu, tutaj na szczęście tego nie ma duże, ja dlatego mówię, że to jest dosyć umiejętnie robione, bo tutaj właśnie są takie sceny, które gdzieś tam nawiązują, jak mamy, nie wiem, pojawienie się tego dinozaura z tym takim kołnierzem, który jest też taką w zasadzie no tak, maskotką tak. na przykład z, m, przez cały film, czy jak mamy m, jakieś wizualne nawiązanie tam dość do, na ścianach czy na komputerze do, do jakichś rzeczy ze starszych filmów, także... M, to były takie spoko rzeczy, bo ja się trochę bałem, że wiesz, zrobią nam stand-alone, ale co chwila nas będzie atakowało, nie? A tu mamy, nie wiem, to, że na przykład nasz doktorek u Alana Granta robił doktorat, albo jakieś te, tego rodzaju rzeczy, takie wiesz, yy, pozdro po tak było, kumatych, było. Nie? Yy, znaczy, w ale, ale to nie przeszkadza, rzeczywiście było, że robił ten doktorat, tak, to rzeczywiście to to wyłapałem, no bo mimo wszystko nazwisko Grant jest na tyle znane w tej marce, że, że, że musi być ale nie, no nie było... Znaczy to też, dobra, to mogę zaliczyć jako plus, że rzeczywiście teorii próbowano zacząć coś nowego, a jeżeli już nawiązujemy do tego, co było no to bardzo delikatnie, bardzo po, pomalutku i tyle. No to na koniec, jako że to jest siódmy film w serii, no to muszę cię zapytać, czy mm, widzisz jakąś przyszłość dla tej marki, no bo to jest też specyficzny moment w tej serii, no bo w zasadzie ten film się zaczyna z perspektywą taką, że to, co gdzieś tam ta nowa trylogia zapoczątkowała, czyli to, że dinozaury latają po całym świecie, no to w zasadzie się kończy, nie? I mamy... Aha jasno pokazane, że w zasadzie one już albo wyginęły, albo zaraz wymrą i, i tylko zostaną jakieś enklawy wokół równika. No i, i teraz no, no pytanie. No patrząc na to, jakie ten film zarabia pieniądze, to ja jestem więcej niż pewien, że dostaniemy znowu za 3-4 lata pewnie nowy Park Jurajski, ale no to, nie wiem, widzisz to? Jakie byś miał oczekiwania względem takiego filmu? Przejdziesz się do kina, na kolejną kontynuację znaczy, nie, nie, przejść się pewnie przejdę jeżeli, jeżeli będę miał czas bo, bo jakby to, to jest jedyny problem dla mnie Wiesz co, zastanawiam się, bo tak nas szybko próbuje wymyślić jakieś y, scenariusze typu jakieś złe państwo na świecie, wykrada jakieś dinozaury, transportuje do siebie i robi na nich eksperymenty, żeby je wykorzystać bojowo i ktoś próbuje temu, te, temu zaprzestać, powstrzymać. No i jestem pewien, że powstanie kolejna część. Jakby kasa mm -hmm. się zgadza, więc, więc będzie, więc y, próbujemy. Ale w którą stronę miałoby to pójść? Jak miałoby to funkcjonować? Bez wrzucania już ostatecznych rozwiązań, typu, nie wiem, podróże w czasie albo jakieś inne tego typu rzeczy, i staramy się trzymać to przy powierzchni. A naprawdę, na, naprawdę nie wiem, co. co jakieś, nie wiem, co musiałoby być. Jestem, jestem, znaczy, tu muszę powiedzieć, jestem autentycznie ciekaw, obawiam się, ale jestem ciekaw, co zostanie wymyślone fabularnie, bo znów, jak wymyśleć, w jaki sposób spróbować ruszyć to uniwersum i jak trochę powiedziałbym, powtórzyć efekt Predatora. Mianowicie to, co omawialiśmy przy na przykład ostatnio tej animacji z Predatora, że od kilku lat rzeczywiście świat Predatora przeżywa trochę drugą młodość. Mhm. przyszłe osoby, które wiedzą, co chcą opowiedzieć, mają jakieś pomysły i idą z tym do przodu i zapowiada się super. Coś takiego jest potrzebne dinozaurom, bo jeszcze mimo wszystko ta marka żyje, znaczy jeszcze, bardzo dobrze sobie żyje, jest sentyment, jest chęć tego oglądania, więc um, zobaczymy. Ma tylko naprawdę więcej odwagi, więcej pomysłu też nawet bym powiedział i spróbujmy, spróbujmy coś więcej z tego, z tego uczynić. Ja, no, ja jak o tym myślałem wychodząc z kina, to stwierdziłem, że dla mnie naprawdę jedyna droga to jest pewna doza ryzyka, jakiegoś y takiego formalnego i fabularnego, czyli żeby zrobić nieco inny film niż taki typowy letni blockbuster. Mm -hmm. Żeby to nie był kolejny familijny średniak, tylko żeby nie wiem, pokusić się nawet o jeszcze mniejszy w skali film niezależny, ale żeby właśnie, nie wiem, zrobić go bardziej w horror albo bardziej w jakieś kinoakcji albo jakieś takie wiesz, skradankę na przykład. No, tak. Tak, tak, tak, Mo można by się totalnie tym pobawić, yy, yy, tylko no to wymaga po prostu trochę zmiany podejścia, no bo jednak yy, ja mam wrażenie, że tutaj ten film najbardziej stracił na tym, że próbowano zrobić taki yy, destylat z blockbustera, taki totalny film środka, gdzie po prostu rodziny z całymi dziećmi właśnie na całym świecie będą mogły yy, w lipcu yy, sko skoczyć sobie na klimatyzowaną salę kinową. Yy, no i, i mówię, i to nie jest tak, że yy, ten film zrobi komuś krzywdę, no ale dla mnie suma sumarum był rozczarowaniem, no bo naprawdę ja zakładałem, że jak dostajemy coś, co już jest zapowiadane właśnie jako osobna historia, no to, że jednak twórcy, nie wiem, wykażą się jakąś odwagą. No, tego bym oczekiwał mm -hmm. w przyszłości, a a co dostaniemy, no to, to czas pokaże tak naprawdę. Ja, ja się całkowicie podpisuję, bo, bo, bo naprawdę jakby no fajnie jest, znaczy no super, że te filmy wychodzą, tylko niech one jakieś będą, niech mają jakiś pomysł na siebie. No dobra, to e, Sef, nie będziemy przedłużać. Dzięki Ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo serdeczne, no i dziękujemy naszym słuchaczom i zachęcamy do dzielenia się Waszymi wrażeniami, czy, czy jak bardzo nie lubicie naszych, naszego podejścia, jak bardzo uważacie, że ten film wyszedł, albo też jak bardzo lubicie ogólnie dinozaury na dużym ekranie. Tak, tak. Czy, czy dinusie hot or not? E, tak. Dobra. Dzięki ci jeszcze raz, Seth. dzięki wszystkim za posłuchanie. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć, Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going do? It's over. Nothing is over! Nothing!